co autor miał na myśli w terenie. Skąd się wziąło Danzig słowo? Ja mam teorię, że jest Gdańsk, co tak G zdejmiemy, będzie Danisk. I tak trochę tak poprzestawia, to G się dołoży. Że Niemcy nie mówią G? I było im łatwiej. Tak, bo to słowo im się z tym. G jak gu, Góra. Źle im się kojarzy. Okej. Okay. Dzień dobry. Idziemy do restauracji, tak? Nie trzeba namawiać długo? No prawie. Jak to prawie? Skąd się wzięło słowo Danzig? Co? Skąd się wzięło słowo Danzig? To jakie słowo? Danzig? No. Od słowa... Dan... Danzing. Taniec, Tancować, tak, po holendersku, tańcować A, z Taki niemiecki taniec. Nie, holenderski taniec tańca z jointem, tak zwany dancing. Z gwiazdami, taniec z gwiazdami. No, z jointem. O, z jointem to jest z gwiazdami. No, no właśnie, zaraz. jedno z drugim. Nad no, hmm. morzem wszystko akurat. Hmm. Ja wczoraj robiłem wywiad z, z Holendrami, także wiem, mówili, że to dancing, to znaczy taniec z jointem ja wiem, tak żebyśmy tu Holendrzy mieszkali. Oneblock, propa. Pan nagrywa hmm. dalej. Sup. Tak. A czemu? Co się stało? Jest pan z y centralnego biura Śledczego? Sowa. Sowa? Tak. no i żebyście się udali do punktu informacji prysystycznej to będzie, wam pokazać. W tym cieplanym, takim czerwonym budynku, jest informacja turystyczna. Tam na pewno będą mieli matkę. W naszym śledztwie chcemy dociec, kto był pierwszym mieszkańcem Gdańska. I człowiek, który opowiedział nam o pochodzeniu słowa Gdańsk, zaprowadził nas do. Urząd Miejski w do Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Instytutu Kultury Miejskiej i tam taka pani blondynka dała nam mapę i wysłała nas do punktu informacji publicznej i kulturalnej. A my z tej mapy się dowiadujemy, że w centrum jako pierwszy prawdopodobnie mieszkał Święty Jan, ponieważ jest to centrum Świętego Jana i to jest historia. Pierwsze zapiski są, że w 1344 roku miasto zostało przyjęte przez dominikanów. Dokładnie bagnice tereny między ulicą Szeroką a powiatem staromiejskim. Czy sądzisz, że święty Jan, jako że nie umarł na, ze śmiercią męczeńską, ukrył się przez 1300 lat i, i, wraz, i założył z ludźmi, wraz z innymi ludźmi? Wraz z dominikami? Dominikanami? Dominikami. Czy to by oznaczało, że święty Jan jest nieśmiertelny i był reptilianinem? Czy to by oznaczało, że wszyscy jesteśmy Żydami? For Dobra. Dobra. Dobra. Jakieś papki można dostać? Jakieś informacje urystyczne? Bardzo proszę, to jest w opisach. Od razu z opisami. Z opisami. To jest właśnie takie ogólne o Gdańsku. O, ogólne. Bo my tu próbujemy dociec, kto był pierwszym mieszkańcem Gdańska. O to tego panom nie powiem. A tu święty Jan jest kandydatem. Ja, Czy to dobry pomysł? Nie orientuję się. Aż tak wszystko. No, to są dwie no, różne. No dobrze. Będziemy szukać dalej w takim razie. To też sobie można wziąć. Bardzo, Bardzo fajnie. Dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Bo tu jest teoria, że y, jak święty Jan, to jego. Może jego ojciec, nie wiem, Jan Chrzciciel może on no wcale nie chrzcił tam gdzie chrzcił, tylko chrzcił w Motławie. O tutaj. No muszę... Właśnie. Czyli sądzisz, że jednak Biblia to tak trochę tą historię no nie powiedziała, tak? Bo to nie chodziło o tam o rzekę Jordan czy coś, tylko chodziło jednak o tą Motławę o Wisłę. No. Ja to zawsze wiedziałem, że Biblia inaczej. <laughs> tak jest Biblia inaczej. Centrum Świętego Jana i na Centrum Kultury. Tu mamy kolejne ulotki w Co mam kolejne mamy? materiały. To jest tak, Gdańsk. To lubię. Czyli może Zuckerberg jednak. Żydy. Wszystko prowadzi nas do Żydów. I like it. I tu jest słowo Danzig. I ty... Cedlica. Yy, to nie umiem. Gdańsk, po Gdańsk. polsku. Gdańskiem. Dom u Pchagena. no to... Złota zero. Brama. Złota Brama, to Żydzi. To była jak Jezus przychodził przez ucho gierę. To te drzwi do punktu, informacji. Tak, to, to była złota brama. No, na Jezusa. Zielona brama, kolejna brama. Wszystko Żydzi. Zielona brama. Proszę Państwa. Bardzo ładnie. E... Odkrywamy tajemnicę Gdańska. Dom, Kto a... był pierwszym mieszkańcem Gdańska? Tropy prowadzą w jedno miejsce. Do Izraela. O, i trafiliśmy na jedne z najstarszych rzeczy, które znaleziono w Gdańsku. To kamie, kamie, kamienie takie, posążki kamienne. Rzeźby to są, nie kamienie, to młocie. No, z kamienia. I wyglądają jak kamienie, bo są tak stare, że coś się spiłowały. Bardzo ładne, podobają mi się. Tam są ręce, widzisz? No, są ręce i, i twarze. Tutaj one są fajnie podświetlone, gdzieś tak z góry, czyli skądś tutaj tak są podświetlone, że te cienie są tak rzucane, że ładnie widać. Tak wszystkie wypukłości. Ale gdzie tu są lampy? A nie wiem, czy nie... Tu, mam... nie, kamera jest. No cóż. Jest prawdopodobnie najdroższa trawa w Gdańsku. Ale. <grywa> Ale żeby powiedzieli, z kiedy to? Eee... Aha. No nie mówię. Na no rzeczy Radek przeczytał, że tutaj te kamienie to przynieśli y, członkowie z ludności. Za przepraszaniem, członkowie z ludności staropruskiej. Z ostatniego może... średniowiecza. A, to może nie Izrael. Hmm. Pierwszy, drugi e-wiek naszej ery. Był to dobrze. Grób, szkieletowy, z czarnówka. Czemu szkieletowy? Widocznie tam szkielety były. To jest trap. AD i BC są ten, są niepoprawne politycznie. Dlaczego? Dlatego, że to jest Before Christ i to jest, że Christ, a AD to jest Anno Dominum, Roku Pańskiego. I to jest obraźliwe dla ateistów. Aha. I często się stosuje w literaturze naukowej już nowe te skróty. To jest kamień, w którym znaleźli szkielety, czyli prawdopodobnie szkielet pierwszego mieszkańca Gdańska. to przynieśli. Pierwszy, przynieśli. Gdzie, Pierwsze ten odcisk? Widzę. To jest odcisk, jak święty Jan o to go przywalił. A to nie jest... I umarł. Patrzcie, to są plejady. Co to oznacza? Że jesteśmy coraz bliżej. Kosmici. Ludzie z Plejad to przywieźli. Podpisali się nawet. Podpisali się. To jest podpis. Święty Jan tym dostał w głowę i dlatego tak długo żył. wniemy Ciebie w głowę, a później spróbujemy zabić. Zobaczymy, czy umiesz. autor? Ehm, jak się nazywa ta audycja? tak miałem ta ja na myśli. Nie. Jest pytanie, skąd się wzięło słowo Denziś? Denziś to jest po niemiecku Gdańska. Skąd jest. się wzięło pojęcie? Nie mam. Bo jak masz Gdańsk, to jest teoria, że zabierasz G i masz Danisk. Tak, tak. I jakoś tak, bo oni może G nie wymagają. Nie wymawiają, czy Niemcy. No, nie pasowało. Ja wiem, że przez jakiś czas Niemcy, którzy mieszkali w Gdańsku, gadali po polsku, bo to był silniejszy język. A to buda. Tak, yeah, no problem. Yeah. Uh -huh.